Right here, right now. no, no, Impas, pojedynek gentleman by pojedynek Jak się masz tato? Hmm? Daj Gamatatsu, zniewamy stąd! E, co? Ale robi się ciekawie! Uciekaj się i uciekaj! Manda i Orochimaru, Katsuyu i Tsunade. Po tylu latach znowu się spotykamy, ale się wsłyszyłem. Ty, stary klubcze, nie wezwałem cię tu po to, żebyś mógł odświeżyć swoje stare znajomości. Ta rywalizacja ciągnie się już zbyt długo. Czas ją skończyć. Dziś raz na zawsze pozbędziemy się Orochimaru. Hmm. Powiedz Orochimaru, po co mnie tu przyblokłeś? Wiesz, że nie lubię, gdy mnie przywołują. Gdybym się zjadł, miałbym problem z głowy. Nie! Proszę, nie mów tak Lordzie Manta. Zostaniesz wynagrodzony za fatygę. Masz pojęcie, do kogo się zwracasz, Rowalu? Uważasz, że można mnie tak po prostu przekupić? Ha! Słuchaj, Orochimaru. Gdy będzie po wszystkim, oczekuję stu ofiar z ludzi. Manda się dowie, że jego pan nie może użyć żadnego jutsu. Na pewno nas zbradzi. To był błąd. Nawet w tak trudnej sytuacji Orochimaru nie powinien był przywoływać tego węża. Katsuo, weź chłopca i idźcie do Shizune. Tak jest, moja pani. Śunek, zaopiekuj się chłopcem. Naruto. Bitwa, która się za chwilę rozpocznie, będzie straszliwa. Mamy za zadanie zabrać chłopca w bezpieczne miejsce i dopilnować, by nic mu się nie stało. Taka jest wola twojej pani. Pani hum. Hehehe! za chwilę przebijecie cię jak balon, ty suchnąca ropucha! Zapraszam serdecznie, zawsze marzyłem o portfelu ze skóry węza. Orochimaru, nie zasługujesz, by być jednym z nas. Twoje dni dobiegły końca, jednym z nas. To zniewaga, za chwilę będzie o jednego sannina mniej! Kwaśny с тебе а а Zobaczają się! Widzę! Tsunade! Zostań tam! Benzyna! Bunta! Sierotny! Dyl ognia! Żabi płomień! Hmm, udało się? Tak myślisz? Nie, pudło. No tak. Zrzucił swoją skórę. Bunta! Pod nami! Tak, czuję. O, Co ty na to? Alka z dwoma saminami naraz to czyste szaleństwo! Tsunade! Zawsze chciałem zobaczyć jak cierpisz, Tsunade. Bez taki. Nie uwolnij się. Nie mam siły. Co tu robisz? Jak długo jeszcze wytrzymam! Nie poddam się! Muszę dać siebie wszystko! Niemożliwe! Nie, pani sunadę, tylko nie to. Osiągnęła granicę możliwości.... Po tym wszystkim jest przytomny... Co mam robić... Każdy ma swój limit. Nawet ty. Zamknij się! Nie spocznę. Nawet na chwilę. To jest moment, od którego wszystko zależy. Którym zaryzykuję życiem! Lordzie Orochimaru! <grymne> Nie masz szans! Twój czas dobiegł końca! Posmakuj tego! czego! dał mu tyle razy i nadal się trzyma Mam wrażenie, że to należy Nie On załatwi sprawę. Koniec zabawy nie bywała siła, przyjął na siebie cały impet. To koniec. To... Lordzie Orochimaru! Uuu. Przez Orochimaru byłem nieostrożny. Zjadłbym was obu, ale przez tę dziurę w pysku to będzie niemożliwe przez najbliższych kilka tygodni. Módlcie się, żebyśmy się więcej nie spotkali! Więc nie wyleczysz moich ramion, tak? Rozumiem. Nie potrzebujecie. Jest jeszcze jeden sposób. Zniszczę wioskę ukrytą w liściach. Możecie być pewni. Mam nadzieję, że wkrótce znowu się spotkamy w gronie legendarnych Sanninów. Do zobaczenia, moi przyjaciele. Jego twarz. Teraz rozumiem. Przejął czyjeś ciało. To dlatego podczas walki czułem, że mam do czynienia z kimś obcym. Wrócę z Eliksirem Życia. Pokażę wam, co to znaczy być nieśmiertelnym. Do zobaczenia. Stój! Z pękniętymi żebrami nic nie wskóram. Pojawiają się efekty uboczne mojego drzucu. Moje ciało staje się... <śmiech> Twoje zakłady zawsze kończyły się porażką. Zostać Hokage to moje marzenie. Daję ci tydzień. Jeśli w tym czasie nauczysz się tego Jutsu, przyznam, że jesteś godzien zostać Hokage. I dam ci mój naszyjnik. Pokażę ci na co mnie stać. Daj mi tylko trzy dni, a w pełni opanuję to Jutsu. <głos> Uważaj co mówisz. Bo jeszcze cię wezmę za słowo W końcu jestem wnukiem Budowniczego wioski ukrytej w liściach <śmiech> Ale pamiętaj Nigdy nie można cofać danego słowa Wiem Obiecuję, że pójdę śladami dziadka Będę dokładnie taki jak on Zostanę Hokage To moje marzenie Kocham tę wioskę i jej mieszkańców Całym sercem Chcę ich chronić. To mi daje siłę do życia. Zostać Hokage to moje marzenie. Dan. Daj to. Chcę, żebyś to nosił. Czuwam skutki uboczne Jutsu Pani Tsunade a? Rozumiem Nie martwcie się Odpocznę i znów będę wyglądała młodziej Pójdę do miasta A gdy Naruto wydobrzeje Wrócimy do wioski ukrytej w liściach Tsunade <głos> Nie po imieniu Wiesz, jak masz się do mnie zwracać. Co? Piąty Hokage? No nie wierzę. Wolałbym się nie obudzić, niż usłyszeć, że to ona jest nowym Hokage. Czy coś ci przeszkadza, mały? Coś nie tak? Czy Hokage nie powinien być miły, mądry i, i w ogóle, tak jak staruszek? A ona jest, no wiesz, zła i chciwa, i ma okropny charakter, i wcale nie jest mądra. To bardzo poważna funkcja i nie jestem pewien, czy sobie poradzi. Dobrze, pani Tsunade, chce pani coś zamówić? A poza tym to pięćdziesięcioletnia kobieta, która używa dżutu, by wyglądać młodziej. Naprawdę chcemy Hokage, który żyje w kłamstwie? Uważam, że to niedopuszczalne. Chcesz wyjść na zewnątrz, mały? No i się zaczęło. W kółko to samo. Być może nie jestem idealna, ale wybrano mnie Hokage. Nie wiem po co tracę czas na takiego wyrostka jak ty. Załatwię cię jednym palcem. Nie tym razem! I nie nazywaj mnie wyrostkiem! Może i jestem dzieckiem, ale kiedyś zostanę Hokage! Huh? Sama się prosiła! Nie! Tylko nie przytyczek w czoło! Wyrośniesz na wielkiego człowieka. I wspaniałego Hokage. No pewnie! Hmm. Wracajmy do domu. Do wioski ukrytej w liściach. Nie zjadłem! Naruto! No co w tym śmiesznego? Byłem nieprzytomny! Umieram z głodu! Dan, na no Widzicie go?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 Brigida Turowska, Paweł Szczesny, Adam Kruciński, Modest Kruciński, Włodzimierz Zagnarski, Grzegorz Drojewski, Tadeusz Worowski, Joanna Napach, Inga Tabor i inni.